Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć Mando. Witam wszystkich. I dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen. Tych Gwiezdnych Wojen trochę więcej nam się zrobiło ostatnio. Mamy nadzieję, że jeszcze trochę więcej się zrobi. Ale dzisiaj będziemy mówić o czymś na rynku polskim wyjątkowym. Ponieważ Egmont wraz z tym rokiem, z rokiem 2023, zaczął wydawać mangi. Nie tylko Gwiezdne Wojny, ale chyba głównie. Zapowiedział pięć tomów na ten rok. Będą to trzy tomy i to będzie cała seria Lei, księżniczki Alderana, komiksu mangi, której pierwszy tom dzisiaj omówimy. Dwa tomy Wielkiej Republiki, na skraju równowagi to się chyba nazywa, oraz jeden, jedną mangę, która jest adaptacją Chyba pierwszego sezonu Mandalorianin. No i my dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszej mandze. Ja powiem, że nie słuchałem jeszcze, bo miałem bardzo napięty tydzień tego podcastu, który nagrałeś z synem, również Hubertem, o kapitanie Tsubasie. Mhm. Więc nie wiem, może tam to mówiłeś, ale jak nie, to twój kontakt z mangami jest na jakimś poziomie? Na minimalnym poziomie, natomiast powiem otwarcie, że mm, chyba będę się starał to zmienić. E, nie mówiłem tam o tym w, w, w tamtym podcaście, więc tak w dwóch zdaniach to rozwinę. E, ja mangi czytam niewiele. E, głównie to, co czytałem do tej pory, to były te horrory Junji'ego i to. E, I w zasadzie ponad to to praktycznie nic. Jakoś tak, wiesz, mnie omijały, omijała mnie manga jako forma właśnie, no, taka quasi-komiksowa. Teraz mnie mangowcy zjedzą, że to nazwałem komiksem, no ale wiesz, o co chodzi. Dymki, obrazki tak i tak dalej. To tylko świadczy o tym, o tym, jaki jest nie tyle nasz stosunek, co nasza wiedza na ten temat i i nasz kontakt z tym medium. Tak, no ale ja, tak jak mówię, na tyle no, i Junji to mi się podobał i teraz ten kapitan Subasa mi się podobał i <śmiech> uprzedzając trochę fakty, ta księżniczka Leia mi się spodobała, że stwierdziłem, że to muszę zacząć eksplorować. Tym bardziej, że mówiąc też o otwarcie, to ja mam wrażenie, że jak do mnie w ostatnich już nawet miesiącach, nie, nie tygodniach, tylko tylko w miesiącach, jak spływają do mnie jakieś takie polecajki, to bardzo często to są mangi właśnie. Coraz częściej to są mangi ponad m, m, tradycyjnym tym zachodnim m, komiksem. E, to jest raz, a dwa, że ten rynek w Polsce on jest też potężny. To jest po prostu moloch, mam wrażenie i my co i róż dostajemy i wznowienia i właśnie jakieś różne głośne, klasyczne serie więc no tak naprawdę to też dla takich trochę zielonych w temacie ludzi jak my to no, pewnie jest właśnie y, zawsze dobry punkt wejścia, nie żeby sięgnąć sobie po jakąś tam klasyczną serię mm -hmm. według tematu i, i zacząć ją jechać, bo to no, chociażby kolejną klasykę horrorową mamy na horyzoncie, y, o której sobie niedawno prywatnie rozmawialiśmy, także, także no, no, tego jest dużo. No właśnie dlatego zacząłem od tego, żeby się rozliczyć z tym na początku, bo w razie jakby nas słuchali z jacyś zaawansowani mangowcy, no Konglomerat nigdy to nie była nasza działka. Mamy tutaj kilka recenzji mangowych, ale to jest margines, to jest promil tego, co mamy, y, czym się zajmujemy na co dzień, dlatego żeby było jasne to jest dla nas trochę dziewiczy teren ja ogólnie ani mangę ani anime, Zanimę to mam tak, że jak to wchodziło to był ten mój martwy okres y, trochę wiesz późnego nastolatka tak, tak jak ty miałeś samo, taki dokładnie, martwy no, okres no, dokładnie, dokładnie to samo mówiłeś, wtedy popkultura poza Kingiem i ewentualnie jakimś horrorem do mnie, dla mnie nie istniała i to był taki, taki okres, a potem gdy już trochę podrosłem, no to i, i zresztą w tamtym czasie też, wiesz, wszyscy odbiorcy Pokémonów i innych tego typu animacji, no to była taka dzieciarnia wtedy dla mnie, ale ja to już byłem ten dorosły, przecież poważniejszy człowiek, takimi pierdołami się nie zajmuje. I gdy, gdy wróciłem do popkultury z taką siłą, no to, to, to do mnie jakoś nigdy nie wróciło. Chciałem to zgłębić, ale no, no to nie jest moja działka i nigdy nie była. Natomiast manga zawsze była gdzieś obok. Ja teraz jak e, uczę w szkole, to mam trochę uczniów, e, którzy się tym bardzo interesują. Na korytarzach mijam tych, których nie uczę, ale z zastępcy z korytarza znam też mangowców, więc e, widzę, że to jest e, szalenie popularna rzecz w tej chwili, ale you <laughs> Ja, co prawda, pierwszą mangę ja czytałem już pewnie ponad 10 lat temu, jak wychodził Battle Royal w Polsce, ale do dzisiaj mnie fascynuje to, że to się czyta od prawej do lewej, co świadczy <grym> o tak, moim tak. Pozi poziomie zaawansowania, bo tak naprawdę wszystkie mangi, w jakie wszedłem, to... Gdzieś sobie zrobiłem przerwę od kupowania, mówię kupię później i... no i już nie kupię, bo już nie można. I tak mam 10 tomów Battle Royale na, na półce, kilka tomów Notatnika Śmierci, to chyba jeszcze bym mógł kupić. No i 4 tomy z pięciu 5... Resident Evil, e, które cały czas myślałem, że mogę dokupić, no już nie mogę. No i ostatnio Sadako kupiłem, ale też nie mogę skończyć. I to jest w zasadzie mój cały kontakt z Mangą. Ale na te wydania się cieszyłem, e, bo a, w zasadzie zanim jeszcze do nich przejdę, to skoro już jesteśmy przy tym, to jeszcze Polski Wydawca i Polskie Wydanie. Bardzo ładna rzecz, bardzo ładnie wydana. Chciałbym tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę, e, tłumaczenie. I teraz weźmie tutaj, żebym nie wyszedł na nieprzygotowanego, ale ja w jednym ręku trzymam telefon, w drugim dyktafon, i nie mam jak otworzyć komiksu. Za polskie tłumaczenie z języka japońskiego odpowiedzialny jest. Aleks Hageman. Jeżeli ja tak Ja nie widzę. wiem, czy to jest mhm. jego wina, ale po pierwsze, Sef zwrócił na jedną rzecz uwagę, że tutaj przewija się państwo Alderan, gdzie Alderan państwem nie jest, jest planetą. A ja z kolei zwróciłem uwagę w prologu do tego komiksu, jest takie. Przejechanie po różnych ważnych e, wydarzeniach od e, starej trylogii, trochę takie jeszcze sugerujące co będzie potem i skaczemy po różnych takich e, tak, takie wycinki ważnych momentów. I mnie to tak mocno ukuło, bo to są tak dziwne zdania, znaczy zupełnie inne niż te, które znamy. No mamy po raz pierwszy w dziejach rodzi się w tym miejscu Imperium Galaktyczne, albo na następnej stronie jesteś moim młodszym bratem, Obi-Wan mówi do Anakina. I ja sobie aż wiesz włączyłem na Disney+, Plus, żeby porównać i w sumie włączyłem i z napisami i z dubbingiem jednocześnie i, i stwierdziłem, że bez sensu się czepiam, bo napisy są inne niż dubbing i tych tłumaczeń jest mnóstwo, ale to to są jednak takie klasyczne zdania, i trochę mnie to tak wybiło na samym początku. Aczkolwiek możliwe, że to tak w oryginale jest, i absolutnie nie wiem, czy to tłumaczenie, czy nie, ale ja, jakbym to tu przekładał, to chyba bym znalazł jakieś najbardziej takie klasyczne, klasyczny przekład, wiesz, tych kultowych cytatów. Nie? Znaczy, no ja jestem ciekaw w sumie, bo tutaj z tego, co tak sobie sprawdziłem na szybko tego tłumacza to on chyba tłumaczy wszystkie mangi Egmontu, bo on ma tą Samurai i Stitch serię, czyli to jest ta, no taka wiesz, quasi ta disneyowska. No że z języka japońskiego tłumaczy. I ten Assassin's Creed też y, tłumaczy, bo, bo oni też weszli właśnie w Assassin's Creed mangowy. Y, plus właśnie tom Leje. Y, nie, nie widzę go tutaj przy tym The High Republic, więc być może y, to jest tłumaczone przez kogoś innego, ale niby też tutaj... To może tutaj... Być z angielskiego, bo to nie było chyba na rynek japoński. W sensie może i było, ale to jest ta amerykańska manga od lewej do prawej czytana. Mm -hmm. I, i, ale wiesz, to też jest w sumie tak, że tłumacz to jedno, ale tu niby jest Jacek Drewnoski jako korekta, więc w teorii to wiesz, to pytanie, czy to nie mogłoby być też na tym etapie ewentualnie skorygowane. No, ja, ja ci powiem otwarcie, że nie zwróciłem na to uwagi, to na ten, al no, na ten no, alderan. Się. E, to, to tak, ale te pozostałe rzeczy, o których wspomniałeś, to nie, to, to mi się zupełnie w oczy nie rzuciło. No tak, skoro pan tłumaczy z języka japońskiego to to jest, zakładam etatowy tłumacz właśnie od Mang a jeśli na przykład The High Republic będzie z angielskiego, a podejrzewam że tak może być, to pewnie Anka Hickert która z kolei u nas właśnie Wielką Republikę tłumaczy, no ale dobra to jest pierdoła, ja sam sobie zdaję sprawę że to jest pierdoła, nie ma sensu o tym tak długo gadać, natomiast Manga Leja, księżniczka Alderan, e, trzy wyzwania księżniczki tak nazywa się ten komiks. To jest adaptacja książki Claudy Gray. Leia Princess of the Alderan, Leia Princess of Alderan. I ta książka nie była w Polsce wydana, ona już ma kilka lat, jeszcze za uroborosa liczyliśmy, że ona się ukaże. Ponoć bardzo dobra książka, ponoć jedna z lepszych książek, jeszcze z tego czasu, gdzie Klaudia Gray naprawdę nie miała niewypałów, a wręcz miała same złote strzały, więc podejrzewam, że to naprawdę może być dobra rzecz. Oczywiście jak adult, ale... Podejrzewam, że nie przeszkadzałoby mi to i po tej mandze widzę, że raczej na pewno by mi to nie przeszkadzało. No i my tej książki raczej nie przeczytamy. No nie sądzę. Olesiejuk chyba jak będzie drapał pod niegara, to, to może ją wyda na chwilę obecną. Raczej nie. W tym roku mamy Amidale. I manga Aleja, także nie sądzę, żebyśmy to kiedyś zobaczyli. Więc jest to dla nas, dla polskich czytelników, którzy nie czytali w oryginale, nowa historia. To ważne. No i za scenariusz odpowiada Klaudia Gray, a za warstwę wizualną odpowiada Haruichi Furudate, czyli... Japoński mangaka, który też jakiś tam dorobek na swoim koncie ma. To nie jest tak tylko, że to jest jakaś postać anonimowa, która robi te rysunki do, do księżniczki Lei. Także no myślę, że jeżeli ktoś w mandze siedzi, to to nazwisko też pewnie może kojarzyć. Okej. Okay. I sama historia zaczyna się od tego prologu, o którym wspomniałem. To jest jedyna część kolorowa w tej mandze. I to jest takie wprowadzenie, szybkie migawki, co było i co utraciliśmy. No i zaczyna się, zaczynają się czasy imperium. I my przeskakujemy w czasy, gdzie Leia kończy 16 lat. Jako przyszła księżniczka, nie, jako aktualna księżniczka, przyszła królowa Alderanu, musi przejść pewną ceremonię, i tam występuje właśnie z tym mieczem, z, z, z którym jest na okładce. I musi poddać się trzem wyzwaniom. Trzy wyzwania, czyli tak jak się dowiadujemy w trakcie tej ceremonii, musi dowieść ciałem, rozumem i duchem, że jest godna królewskiego tronu Alderana. I tak naprawdę ten pierwszy tom, który jest jedną trzecią całej historii, pokazuje nam takie urywki, fragmenty, początki, preludium tych trzech pierwszych wyzwań. Pierwsza część to jest udanie się na planetę Wokabi, którą znamy z Łotra 1 i tam ma pojecha, polecieć z misją humanitarną. Drugie wyzwanie to ma być wspięcie się na najwyższą górę Alderanu. Chyba o tym wspomina Brecha w tej książce Cień Królowej, gdy rozmawia z Padme. Chyba one o tym rozmawiają, ale nie sprawdziłem, ale tak mi świta, co, co coś tak pamiętam. Przy czym tutaj nie ma tego wyzwania, tu jest na razie zaczyna trening, ćwiczenia, bo to jest wyzwanie, które wy będzie wymagać dużego przygotowania i, e, no i ćwiczeń. A trzecim jej wyzwaniem jest służba w Senacie. Oczywiście w Senacie w czasach imperialnych, no i tutaj e, muszą, musi uczestniczyć w obradach, które akurat w tym tomie prowadzi e, Mow Tarkin. E, I te trzy rzeczy tutaj są każda ma pewne znaczenie, każda buduje tę postać i każda dodaje jakieś, tworzy jakąś, jakąś historię, dodaje jakieś fragmenty historii, które tak naprawdę skupiają się na pewien zamknięty rozdział, jaki mamy w tym pierwszym tomie. To nie jest jeszcze cała opowieść, ale ten pierwszy tom dostaje swoje zamknięcie. I oczywiście e, głównym Pewnie chyba głównym motywem tej książki jest oczywiście rozwój samej głównej bohaterki. Ona powoli, ale już bardzo zauważalnie w tym tomie, przechodzi dużą przemianę. I to każde z tych zadań ma dokłada swoje cegiełki, czasami są to gorzkie pigułki, do tego, jak buduje się przyszły obraz, który my znamy, księżniczki Lei. No ja, ja ci powiem, że ja kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo no, kojarzyłem, że to jest adaptacja powieści Claudy Grey, ale no, zastanawiałem się i nad tym, jak wypadnie ten podział jednej książki na trzy tomy, jak oni to rozwiążą i na ile to będzie się dobrze czytało też takimi rozdziałami. To po pierwsze. Po drugie, też nie wiedziałem do końca, co to będzie za historia, poza tym, że no ja kojarzyłem właśnie tę powieść jako Young Adult, no więc się spodziewałem no, tematyki takiej trochę jak w Young Adult i ja ci powiem, że jestem mega pozytywnie zaskoczony tym, co tutaj dostaliśmy yy, i bez kitu <laughs> powiedziałbym, że to jest yy, jedna z yy, fajniejszych no. i ciekawszych rzeczy, no. jakie my w ostatnich miesiącach gwiezdnowojennych u nas dostaliśmy. Ten tom jest świetny. Ta historia jest... Z jednej strony bardzo nastolatkowa i ja nie wykluczam, że do tego naszego nagrania albo jako osobny podcast, albo gdzieś tam na końcu ja dorzucę coś z córką, bo na końcu to czytać, więc w sumie jeżeli będzie chętna, to, to może się też wypowie jak to ze, ze strony dziewczynki i nastolatki prawie, że to, to wygląda, ale wiesz, no, spodziewałem się właśnie trochę takich tematów i ta książka taka jest, ale... Ale to jest bardzo fajne, ten te naprawdę takie, wiesz, jakieś tam pierwsze yy, no, spojrzenia ku chłopakom na przykład, pierwsze jakieś tam przyjaźnie, tak, jakieś wygłupy tam na tym treningu, z, w pacte przyjaciół, takie no właśnie nastolatkowe teoretycznie pierdoły. Z drugiej strony ona jest w fajny sposób nastolatkowa, dlatego że no, mamy tę leję szesnastolatkę, nieco zbuntowaną y, z jednej strony, bo y, no czuje się niejako odstawiona przez rodziców, trochę y, taka spychana na dalszy plan, gdzie ci rodzice cały czas y, nie mają dla niej czasu i ona z jednej strony to niby jakoś tam sobie racjonalizuje, no, że właśnie praca w Senacie, y, alderan i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony widać, że ją tam to Gryzie, że nie jest dopuszczona do tego wszystkiego. Z, dru z drugiej strony, ona jest tak też po nastolatkowemu pełna taka energii, pasji i takiej uroczej naiwności, co do tego, że może coś zmienić. Co jest też bardzo ciekawie rozpisane w momencie czasowym, tym gwiezdnowojennym, gdzie to imperium, no, już się w pewien sposób rozpanoszyło, no ale jeszcze to, to nie są te takie najkrwawsze, że tak powiem, rządy i tak, tak poprawdzie ta rebelia tutaj dopiero raczkuje i to jak to jest wszystko fajnie wymieszane, te poważne tematy z tymi tematami nastolatkowymi, intrygujące tematy takie gwiezdnowojenne w takim szerszym kontekście. To jak my widzimy jak te działania i jakie one mają konsekwencje, często zaskakujące. Przecież tam jakby ten finał tej misji humanitarnej to Ci powiem, że zbierałem szczękę z podłogi, bo to było szalenie takie odważne ja bym wręcz powiedział, jak, szczególnie jak na książkę jak adult, adult zagranie, no z jednej strony może wiesz, wpasowujące się w jakieś tam założenia, no bo to często są jakieś książki, które no może nie aż tak bardzo jak dziecięce mają mieć jakiś przysłowiowy morał, no ale jednak coś tam ta młodzież pewnie powinna też z takiej książki wynieść i też jeszcze żeby zakończyć taki ten temat ogólny, to jest też fantastycznie napisane. Tu momentami ja mam wrażenie, że dialogi są tak błyskotliwie pisane, że tu niektóre takie potyczki słowne, niektóre rozmowy, to, to mam wrażenie, że lepiej wypadają niż cały sezon trzeci Mandalorianina pod tym kątem, nie? Jak... To nie sztuka akurat. No, może i tak, ale nie mogłem sobie poz nie, nie pozwolić na złośliwość względem serialu, który się niedawno zakończył, ku mojej uciesze. Wiesz, na przykład ta, ta rozmowa Lei z Tarkinem, nie? Gdzie już samo spotkanie Lei Starkinem, Tarkinem, no to, to my przecież wszyscy fani Gwiezdnych Wojen wiemy, m, jaka to jest no. y, jakby waga i ranga tego spotkania. Nie? Waga, nie? czym to się stało. Dokładnie, skończy, nie? No. Jak, jak, w jakich okolicznościach niejako dojdzie do ich ostatniego spotkania. nie Jak, jak to wszystko będzie przebiegało i ta rozmowa jest fantastyczna. I jeszcze jak ona ładnie puentuje te wszystkie wcześniejsze wydarzenia, no naprawdę no właśnie, delicje. Nie, tak nawiązuje do rzeczy... Z rzeczy takich nawet mniej ważnych, bo to, to zagranie akurat na Wokabi... Z imperialnym to tam nie by, to, to nie było sedno tego, to, to był element nie? To prawda. tego, co się działo w pierwszym rozdziale, a do tego nawiązują. Ja bym chciał, po pierwsze, powiem, że się z tą zgadzam. To jest autentycznie dla mnie jedna z najlepszych rzeczy gwieznowojennych, jakie ostatnio czytałem. Trochę żałuję chyba, że książki nie przeczytałem jako pierwsze, no ale wtedy komiks manga, tak aż może nie, nie, oddziało, nie, nie działałaby na mnie. Żeby było jasne, ja po pierwsze nie jestem nie neguję, nie nie poniżam od razu, nie stawiam niżej young adult. Ja bardzo lubię young adult. Dobry young adult to wręcz uwielbiam. Nie lubię tego bardzo złego i to nie jest takie bardzo złe. Oczywiście, jak ktoś wam streści, to powie, tutaj jest Leja się czesze, robocik, który ją lubi czesać, tu jest chłopak śliczny, który jej się podoba i tak dalej, i tak dalej, ale to jest zupełnie inaczej podane. To są elementy. Robot czeszący to jest ten motyw pokazujący trochę, że Leja nie chce ale potem dorasta i, i, i wie, że do Senatu ma iść tak, a tutaj ma iść tak. E, ten motyw młodzieżowy to jest tak naprawdę ten środek, to, to środkowe wyzwanie, bo tam się tworzy taka paczka. i tak, on tak. jest tak troszeczkę przerysowany, szczególnie, że tam pojawia się młoda Holdo, która jest taką, nie mam słowa, żeby to nie zabrzmiało negatywnie, taką dziwaczką, ale w pozytywnym sensie tego znaczenia, Aha. nie umiem powiedzieć. No, ta, taka, taka, tak jak ją widzimy w Last Jedi, różowe, fioletowe włosy, tak tutaj jest szesnastolatką, może sobie na więcej pozwolić i pozwala. I jeszcze ten styl mangowy to podkreśla. Ale, ale tak, to czegoś takiego nie ma. To jest dojrzała książka, to jest dobra książka. Widzimy Leję jako podczas tej pierwszej misji humanitarnej, która jest jeszcze taką, no, to, to też złe słowo, głupiutką, ale w sensie, no, chcę zmienić, chcę zrobić coś dobrego. No taką naiwną po prostu, jakieś, ale też nie, nie i, właśnie i no, w znaczeniu to, to słowo, y, głupia, no. tylko po prostu na jeszcze taka jest idealistka. Ale to nie jest, to nie nie? jest takie jak w, jak w szablonowym Young Adult, które ma za zadanie obrazić Yang Adult, nie? Ja, ja to rozumiem, co ona tu robi, ja to czuję, ja to, to, to jest naturalne. A ta, to zakończenie tego to jest jak, jakby ktoś z, z liścia w twarz uderzył nagle, jeszcze Podkreślone takim czarnym tłem no, i tą no, jej postacią. To I to nie jest tak, że ona nagle jako nastolatka się zaczyna buntować. Nie, ona to. O, absolutnie od razu zrozumiała nie? i wyciągnęła z tego wnioski. I to jest e, duża cegła, która buduje ją dalej nawet na, na etapie tego krótkiego jednego rozdziału. To nie jest foch, to nie jest mm, mm, mm, nie? jak to powiedzmy w bardzo źle zrobionym Janka adult. Nie, tu jest bardzo dobrze. To dalej jest prowadzone, to oddziałowuje na to, co ona robi dalej e, i e, ten komiks pod tym kątem absolutnie to, to nie jest e, zmierzch, to nie jest e, romansidło młodzieżowe, to nie jest niezgodna, to jest, kurczę, bardzo dobra rzecz. Okej, okay, pojawia się przystojny chłopaczek, no ale no spoko, to, to, to, to też nie gryzie, to jest jak najbardziej okej. Okay. Nie no, tu, tu całościowo przede wszystkim to działa tak dobrze, dlatego że ten scenariusz, on nie dość, że jest dobrze rozpisany i napisany w dialogach, to on jest szalenie precyzyjny właśnie w dawkowaniu emocji i, yy, i pokazywaniu nam takich okruszków, rzucaniu nam małych okruszków, które budują tę historię. W konsekwencji. Tak, jest tak, tak. Dobry. Bo, bo przecież tutaj bardzo często mamy tak, że mamy jakieś małe wydarzenie, które dopiero po iluś tam stronach kilkudziesięciu. Ma jakieś swoje konsekwencje. Ca cały ten wątek niejako odkrywania rebelii przez leje i jej takie zastanawianie się nad tym w ogóle co się dzieje, to jest przecież budowane kawałek po kawałeczku, kiedy ona gdzieś tu coś usłyszy, tu coś zobaczy i dopiero my widzimy jak ten obraz w niej kiełkuje. I to jest naprawdę super zrobione, bo wiesz, jednak często jest tak, że i to nawet w dobrych książkach, że my po prostu no, mamy historię i ona jest tak etapami. Nie kończy się jakiś etap, idziemy dalej i, i to po prostu już... Przechodzimy do porządku dziennego nad tym, co było chwilę wcześniej, a tutaj jest to nieco inaczej poprowadzone, gdzie właśnie to niejako wracanie do wcześniejszych wydarzeń i albo wyciąganie z nich konsekwencji, albo nie wiem stawianie ich w nieco innym świetle, No to jest jedno z takich klucz całego tego tomu mam wrażenie. Tak jest. Nic więcej nie dodam o fabule. No i do tego ma komiks naprawdę bardzo dobre zakończenie, którego się oczywiście spodziewamy, ale ono i tak robi wrażenie. I to jest właśnie też taka puenta tych okruszków e, dotyczących sojuszu rebeliantów, które są rzucane tej drogi, którą przechodzi Leja, ale to jest e, super zakończenie tego rozdziału. I te, także mam ochotę, naprawdę, następny tom. Na szczęście już za chwilę <grych> w, w, w, w następnym miesiącu, ale no, podoba mi się, że mówię, zamknięte w całość, zakończone dobrze e, i ma się ochotę na więcej. No ja z kolei tutaj się podpiszę pod tym, co powiedziałeś i e, na jedną rzecz jeszcze bym też e, zwrócił uwagę. Ta książka jest w mojej ocenie, nie wiem na ile tu e, byś się ze mną zgodził, bardzo fajnie zanurzona w Gwiezdnych Wojnach gdzie mamy, wiesz, różne jakieś tam właśnie postaci ze świata Gwiezdnych Wojen, przedmioty, czy statki, nie, jak się pojawia nam Tantiv 4, jak się nam pojawia Antilles, który nad, z tym Tantivem 4 też nam się kojarzy. Jak mamy w tym prologu też krótkie scenki, to na, na przykład wizualnie bardzo mi się podoba takie spięcie. No ten prolog ogólnie też fajny jest. Tak, no. tak, ale najbardziej mi się wizualnie podoba to spięcie ekipy Złotra 1 z ekipą z Nowej Nadziei. Taki niby prosty wizualnie patent, ale, ale fajny. No i wiesz, ta, ta Holdo chociażby, czy, czy użycie Tarkina w taki, ani inny sposób. No to jest, mam wrażenie naprawdę dużo takich jakichś drobnych rzeczy z tego świata wyciągniętych, ale włożonych tutaj w fajny sposób, że to nie jest tylko takie no, no wiesz, takie fanservice, i no pusty, no, nie? No. Tylko żeby pokazać nam, że a tutaj macie teraz tam tego droida na przykład albo coś tam, tylko nie, to jest mm, zawsze użyte sensownie w ramach fabuły, a jak ktoś właśnie tam w tym trochę siedzi, no to będzie miał dodatkową zabawę z wynajdywaniem takich okruszków. Tak jest. Też się tutaj zgadzam. Wszystko z umiarem i wszystko tak jak e tak jak powinno być. No to teraz, ja cię zagadałem, to powiedz mi, jak ci się podoba warstwa wizualna, bo nie dość, że poza prologiem wszystko jest czarno-białe, co dla niektórych nadal może być problemem przy komiksach, no a po drugie ten styl no, jest mangowy. Momentami jest bardziej mangowy, w, w, czyli mamy bardzo dużo tej ekspresji, duże oczy e, i tak dalej, i tak dalej. Czasem mniej, no ale, ale no, jednak on jest w takim dosyć charakterystycznym stylu. Jak Ci się pod tym kątem to podobało? Mhm. No ja nie mam z takimi rzeczami problemu. No, ten środek, tak jak powiedziałem, to, to środkowe, ten trening do wspinaczki w góry, on jest taki właśnie najbardziej młodzieżowy, bo tam tworzy się paczka nastolatków. Eee, w e, pierwszym i w trzecim, chociaż w trzecim ta paczka też jest, no ale trzeci ma inną wagę, pierwszy ma zupełnie inną wagę i pierwszy ma też, to, to, są, to są te pierwsze kroki księżniczki, gdzie też widzimy, jak reagują na nią e, jej w pewnym sensie służba, no, wo, czy wojsko, e, pilotka, czy, czy kto to jest żołnierz, którą ona poznaje, mm -hmm. na początku w taki sposób, a potem to się zmienia, nie? A ten środkowy to jest taka właśnie przygoda nastolatków i fabularnie i wizualnie, on jest najbardziej taki. No, ja yy, nie znam, yy, jest to dla mnie prawie, że dziewiczy teren, tak jak mówię, czytałem niewiele, ale absolutnie nie mam problemu. Bardzo fajnie to wygląda. Przy czym ja przyznam, że no może dlatego, że nie siedzę w tym tak mocno. Ja mam czasami problem z odczytaniem emocji bohaterów. Szczególnie właśnie w tym środkowym, gdzie są te takie bardzo skrajne, bardzo nagłe wybuchy niektórych bohaterów i ja naprawdę patrzę na te miny i ja nie wiem, czy to jest szczęście, radość, smutek, czy co to jest. Mam takich kilka momentów. W mandze są czasami takie miny, że i ja nie wiem co one oznaczają, a fabularnie też nie potrafię tego podpiąć, ale ogólnie bardzo mi się podoba. Zarówno sam komiks, część kolorowa, część czarno-biała to akurat nie jest dla mnie problem, to mnie nie szokuje, ani nie muszę się do tego przyzwyczajać, jak i dodatki z projektami postaci też fajna rzecz. No ja tak jak usiadłem do tego też trochę nie wiedziałem czego się spodziewać, ale... Całościowo też mi się bardzo podoba. I ja tylko do tego wszystkiego, co powiedziałeś, dodałbym jeszcze jeden aspekt, który mi tutaj bardzo fajnie grał, czyli ruch. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w czerni i bieli można sobie może trochę ułatwić zadanie, ale jak mamy kilka takich tych dynamicznych sekwencji, czy tam w końcówce właśnie przy tym lądowaniu, czy wcześniej w tym segmencie właśnie tym młodzieżowym na tym szkoleniu, gdzie tam jest cała ta akcja z jazdą po górach i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się to podobało. Nie ma może tego jakoś bardzo dużo, ale jak tam te statki latają i jakieś wszystkie te, te rzeczy właśnie, czy w przestrzeni. Przestrzeni kosmicznej czy, czy na Ziemi, ale mm, właśnie dynamiczne, y, super moim zdaniem, były sportretowane. Uh -huh. Też się zgadzam. I ja jeszcze fabularnie bym dodał jeszcze jedną rzecz. Ja się bardzo cieszę, że tu się ta Holdo pojawiła. To prawda. Ja wiem, mhm. że skrajny fandom e, sequeli e, jej nie znosi. E, nawet nie tyle za to, co robi, a za to, jak wygląda i że to kolejna silna kobieta wprowadzona, e, bo to teraz taki, taka moda, taki trend. Ale no... E, ja nie przypominam sobie, czy gdzieś, w, nazwijmy to rozszerzonym uniwersum, Holdo się przewijała. E, nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz, jak ona się pojawia, a przynajmniej ja chyba ją pierwszy raz widzę, nie pamiętam. A bardzo mnie to cieszy, że nawet na tym etapie, że to jest przyjaźń od 16 roku życia, pododaje mi jakieś cegiełki. Jak kiedyś jeszcze wrócę do Ostatniego Jedi, to będę oglądał to z inną świadomością. Będę wiedział, jak długo się znają. Może gdzieś to będzie dalej jeszcze rozpisywane. Może dołoży swoich jeszcze tam jakichś kilku kamyczków do tego. Ale tak, to Ostatni Jedi no, mówił nam po prostu, że się znają i że się lubią i nic więcej o tym nie wiemy. I to poświęcenie Holdo trochę tak musielibyśmy sobie dopowiadać w głowie wagę, a teraz mam jakiś tam jeszcze jeden element tej historii, bardzo fajnie. Co prawda, no Holdo jest prześmieszna, bo to jest taka no jest, najbardziej jest. skrajna postać, a jak mamy w głowie, kto tam ją grał, Laura Dern, czyli już starsza pani, a tu widzimy taką, taką roztrzepaną, zakręconą i mocno przekoloryzowaną w czerni bieli nastolatkę, to, to, to tak trochę, to tak, to kie, no, takie pozytywne, taki pozytywny zgrzyt, powiedzmy takie, o. No, ale nie, ja też tutaj uważam, że to był fajny patent i e, bardzo się ucieszyłem, jak, jak ona się pojawiła. No dobrze, to co jeszcze mamy do dodania? Czekamy na kolejny tom i czytać, no, czytać. Już długo nie będziemy musieli czekać. Brzmijmy entuzjastycznie, to jest w ogóle jakieś kosmiczne, że stare dziady się ekscytują mangą dla nastolatków <grym> i to jeszcze dziewczynek <grym> pewnie. Ja, chyba normalne w tym świecie. I, i, I może nie brzmimy jakoś wiarygodnie, ale no, no tak, naprawdę, warto po to sięgnąć. To kosztuje grosze, nawet jak na dzisiejsze standardy, bo to ten komiks można, tą mangę można wyrwać za 20 tam parę złotych i, i to jest naprawdę moim zdaniem na tyle atrakcyjna cena, że nawet jak nie czujecie się jeszcze przekonani, czy nie ufacie do końca tej naszej ekscytacji, to po prostu ja bym polecił sięgnąć dla testu po właśnie pierwszy tom tej manki i przekonać się samemu, czy wam to zażre, czy nie i czy będziecie mieli ochotę na więcej, czy nie. No ja jestem bardzo ciekaw, wiesz, jak to Egmontowi się w ogóle sprzeda, nie? Czy... Czy jest na to rynek? No, no, no, bo jestem ciekaw, jak mangowcy podejdą do Gwiezdnych Wojen, czy to dla nich jest coś y, okej, okay, czy nie tak. A też wiem, y, po rozmowach, no nie wszyscy, moi znajomi, y, mają zamiar to czytać. Kumpel jeden od razu, jak tylko było ogłoszenie Egmontu, to mówił, że to jest zmarnowane miejsce. I jak mu, jak go ostatnio pytałem, czy chce ode mnie w oryginale y, The High Republic, bo mam te dwa tomy, a będę kupował, po polsku to mówił, że nie, nie, on tej mangi, on mangi nie akceptuje Gwiezdno Wojennej. I dużo osób może mieć takie podejście. Drugie tyle może podchodzić, wiesz, od razu z kijem do Young Adult, bo to jest gatunek no, często wyszydzany i często od razu na nie. No moim zdaniem absolutnie błędne, bo, bo tak jak mówię, no, i, z drugiej strony, wiesz, no mnie się podobały wszystkie książki wcześniejsze Cloudy Gray, no, z Young Adult to było tylko utracone gwiazdy, podobały mi się, a ludzie i tak kręcili czasami nosem, a Young Adult, a miłość nastolatków, a to, a to. No nie wiem, no dla mnie to nie jest problem, jak jest to dobrze przedstawione, tu jest to dobrze przedstawione, więc jak najbardziej okej. Okay. No ale też jestem ciekaw, jak to się sprzeda. No ale leje dostaniemy w całości, bo to w tym roku będzie wydane całe trzy tomy. No i ja też uważam, że to trzeba obserwować, dlatego że to jest Egmont. Wydaje mi się, że dawno, dawno temu Egmont wydawał też mangi, no ale jednak obecnie na tym rynku, no wydaje mi się, że mamy te duże wydawnictwa mangowe, jak JPF, czy nie wiem, Hanami, tam, czy, czy inne jeszcze, no i one się w tym specjalizują. Egmont jednak jest trochę takim ciałem obcym pewnie dla fanów mangi i no, to, to jest ciekawe na kilku poziomach, nie czy oni przyzwyczajeni do właśnie tych swoich wydawców, swoich jakichś tam serii, a tego jest przecież... Multum, czy oni po to sięgną, yy, i, i właśnie, czy będzie na to, yy, mówiąc kolokwialnie, rynek, nie? Bo, bo ja jestem ciekaw, kto tak naprawdę jest targetem tego, nie? Czy to są fani gwiezdnych wojen, czy to są fani yy, mangi, yy, czy, czy jakby dla kogo, do kogo jest skierowana ta oferta? No, tym bardziej, że też tak jak wspomniałem, no, mamy. Ten wybór mangi, taki no dosyć specyficzny też, nie? Dziwaczny Disney, nie? Bo samurajistyczno, to umówmy się to jest też dziwne podejście. Assassin's Creed no i, i właśnie i te Gwiezdne Wojny czyli no, no ciekawy zestaw najkrócej rzecz ujmując. No ale wiesz, tak jak mówię, Leje dostaniemy na pewno całą. Wielka Republika, no mam nadzieję, że to się będzie sprzedawać, bo to jednak bym chciał dostawać dalej. A Mandalorianin może się nie sprzedawać. E, I może już nie wychodzić dalej. <śmiech> może ten pierwszy dom nawet nie wychodzić. E, no. A tak naprawdę to nie są pierwsze kroki e, Gwiezdno Mangi, bo już dużo wcześniej było. Mamy też e, adaptację jakiejś tam fragmentu rebelsów, nie wiem dokładnie czego. E, więc może i dostaniemy więcej, jak się będzie sprzedawać. No zobaczymy, zobaczymy. No dobrze, to my już długo czekać nie będziemy. Za drugi tom zabierzemy się pewnie od razu. Kiedy go omówimy, to zobaczymy. Natomiast za dzisiejszą rozmowę Ci bardzo dziękuję. Dzięki. I do usłyszenia. Niebawem. Cześć. Cześć. Cześć.